Dziękuję bardzo. Właśnie się dowiedziałem, że mam godzinę. Nie ma to jak zacząć kiepskim żartem. Witajcie kochani. Jak mnie tu dawno nie było. Ojej. Dwie niedziele pod rząd. Razem. Niesłychane. Słuchajcie, byliśmy z Basią na najdłuższych w naszym małżeńskim życiu w czasach, bo aż pełne 14 dni, 15 dnia wracaliśmy, więc jest to absolutny rekord 30-lecia, bo tyle jesteśmy już po ślubie. Aplaus. Jak ona ze mną wytrzymała. Pogratulujcie, jak będzie za tydzień. Na razie jeszcze dostała ode mnie wolne, jest w Warszawie u Natalki. udaje warszawiankę, bo najpiękniejsze warszawianki to... Przyjezdne, Oczywiście, że tak. Jest taka piosenka, więc wszyscy wiemy. Słuchajcie, wspaniałe czasy mieliśmy nad pięknym polskim morzem, te plaże są nie do pobicia, niech się chowają Lanzarote i Malediwy. Nie, na Malediwach to jeszcze nie byłem, ale niech się chowają inne kamieniste Chorwacje, no poza pogodą i, i temperaturą wody. Naprawdę wspaniały wypoczynek. Pan Jezus powiedział kiedyś do uczniów, jak byli już tak służbą zaabsorbowani, zmęczeni, nie mieli czasu nawet zjeść posiłku, popatrzył na nich i powiedział, a teraz na puste miejsce, już. Odpłynęli w Łodzi i ich zadaniem było po prostu być sobie w pustym miejscu i odpoczywać w samotności. To, była tak, to był taki czas właśnie pustkowia dla mnie, dla nas, żebyśmy mogli się odpocząć. No cóż, wygłosiłem tylko dwa kazania, przeprowadziłem jakieś trzy czy cztery rozmowy duszpasterskie a więc świetny wypoczynek, i to jest moje czwarte kazanie w tym miesiącu urlopowym, także rewelacyjnie. Bardzo się cieszę. I pozdrowienia z, z Kościoła. Kościół Zborów Chrystusowych Kołobrzeg i Kościół zielonoświątkowy Koszalin. To tyle tytułem wstępu, a teraz chciałem przejść do meritum wykorzystać dobrze tą godzinę. Jak to ostatnio mnie Wam w zwyczaju, jedno pytanie. Pytanie chcę zadać wam. Chcę usłyszeć jakieś odpowiedzi. Jakie masz powody do radości? Mąż. Ani mąż. No brawo, Ania. Marcin, co ty na to? No, jeszcze? Jeszcze. No, jaka odpowiedź? Podpowiedzcie mu. Aha. Dobrze, po, porozmawiamy po nabożeństwie, zamawiamy stolik. Jakie jeszcze inne powody do radości? Nie macie? Marek, że żyjesz. No, dobry, to jest dobry powód. Jeszcze raz. Jestem zbawiona, Danusia. Super. Tutaj było coś? Znamy Jezusa. Super. Życie w prawdzie. U. Mamy siebie. Jeszcze raz? Przefajną rodzinę. Przefajne słowo. Jeszcze raz, Kasiu? Jesteś wolna, aczkolwiek w związku małżeńskim. W Chrystusie, amen, tak jest. Jeszcze jakieś powody do radości? I duchowe, i nieduchowe, wiecie, no, bądźmy szczerzy. Zdrowi, o tak, to jest bardzo ważne, jak się traci zdrowie, ten tylko się dowie, kto cię stracił, tak, kto cię, o, wiecie o czym mówię. Danusia dzisiaj jest niezwykle zainspirowana, mamy finanse na tyle, żeby wystarcza, proszę siostro, jeszcze, nie, trzeba. Są wakacje, jeszcze cały tydzień wakacji, o. Ja nie powiedziałem tylko tydzień, powiedziałem jeszcze cały tydzień, pozytywny. Jeszcze ktoś coś ma do powiedzenia? Dobry dowci, powód do radości. O! Będę musiał jakiś wymyśleć. Super, więc mamy sporo powodów do radości. Jakbyśmy tak usiedli, to pewnie by się ich więcej znalazło. Na pewno jest ich dużo więcej. Ale ja dzisiaj chciałbym podać, przeczytać nam wyjątkowy powód, który nazywany jest powodem do najwyższej radości, najwyższej radości. Otwórzmy list Jakuba. Rozdział pierwszy, wiersz drugi. Uwaga, słuchamy, czytamy. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwilę, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. No taka odpowiedź nie padła tutaj. Więc radujemy się raczej z tego, co jest pozytywne, miłe i przyjemne i fajne. Natomiast Jakub wbija nam grubego ćwieka w nasz sposób myślenia. Wsadza kij w szprychy. My rozpędzeni w tym pozytywnym takim odbieraniu tego, co miłe, łatwe i przyjemne, nagle zostajemy przez to słowo zastopowani. Te optymistyczne koła przestają się beztrosko kręcić, bo nagle dowiadujemy się, że Rozmaite próby i doświadczenia, które przechodzimy, a przechodzimy? Nie są może one tak strasznie uciążliwe, ale przechodzimy. One mają być powodem nie tylko do zwykłej radości, ale uwaga, do najwyższej radości. Mi się wydaje, że najwyższa radość to gdybym dwa miliony w totka wygrał. To byłaby radość, wiecie, skakałbym na 3 metry do góry pewnie. Ale kiedy przechodzę utrapienia i doświadczenia, wcale nie mam ochoty skakać do góry. Mam ochotę siąść i płakać. Prawda? No dobrze, ale dlaczego? Dlaczego, Jakubie? Dlaczego mamy te chwile, gdy jesteśmy poddawani przeróżnym próbom uznawać za godne najwyższej radości? Odpowiedź jest w kolejnych wierszach, trzecim i czwartym. Chcemy ten tekst przeczytać. Wiedzcie, że takie doświadczanie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość. Natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Tu chodzi o wytrwałość, ale wytrwałość nie jest celem samym w sobie, jest sposobem do osiągnięcia tego, o co naprawdę chodzi. A o co naprawdę chodzi? Naprawdę chodzi o osiągnięcie doskonałości. Albo przynajmniej tego, co tu czytamy, a jaką opisuje, używając tutaj słowa doskonałość. Tak przynajmniej brzmi to w naszym języku. Słuchajcie, jeszcze raz. Abyście byli doskonali, to jest werset czwarty, doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków, i teraz kolejne pytanie, czy znamy kogoś takiego? No siebie na pewno, nie? Czy znamy kogoś takiego? No właśnie, właśnie, tej odpowiedzi oczekiwam. Oczywiście, kiedy patrzę w ten opis, to znajduję tam tylko i wyłącznie Jezusa. Nie znajduję tam siebie, z całym szacunkiem miłością do każdego z Was. Mm -mm. No może w 80% najlepsi z Was gdzieś tam się zbliżają. Doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. No dobrze. No a teraz rodzi się takie pytanie, no to po co Jakub to w ogóle pisał? Jeżeli my czytając te słowa nie widzimy nikogo z nas, widzimy tylko Jezusa, no to przepraszam, do kogo ta mowa? Po to, żeby nas tylko sfrustrować, skontrastować z Jezusem i dać nam takie odczucie, że my jesteśmy tacy malutcy i byle jacy, a Jezus jest takim niedośniegnionym wzorem? nie. To słowo zostało napisane po to, abyśmy takimi się stali, stawali i byli. Ło. Wow. No ale my jesteśmy tacy skromni, że nie przyznamy się, że w ogóle w jakikolwiek sposób zbliżamy się do doskonałości. Nie, no doskonało, wiesz, to Pan Jezus, ja to tam mam różne słabości. Czasami nerwy mnie poniosą, czasami złe słowo, czasami burknę, czasami czegoś nie zrobię na czas, czasami nie dotrzymam słowa. Czasami mam nieczyste myśli i pragnienia i motywacje. Ale powtarzam, do kogo jest to słowo? Do nas, do Ciebie i do mnie. I jakkolwiek opis ten oczywiście pasuje tylko do Jezusa, ale dedykowany jest każdemu z nas, każdemu, kto tu jest na tej sali. Każdemu, kto chce być uczniem Jezusa. I myślę, że wytrwałość jest kluczem bo dzisiaj chcę mówić właśnie o wytrwałości, najbardziej, jest kluczem do największego sukcesu naszego życia, do bycia podobnym do Jezusa. A zatem, za najwyższą radość, poczytujcie sobie bracia, siostry, kościele, te rozmaite trudne chwile, trudne, to znaczy nieprzyjemne, testujące nas, niemiłe, ponieważ one sprawiają, że dochodzicie do doskonałości Poprzez wytrwałość, a przez to stajecie się podobni do Jezusa. Wiecie, co jest naszym największym, największym sukcesem życiowym? Mamy różne definicje sukcesu. Możemy mieć jakieś osiągnięcia intelektualne, biznesowe, rodzinne. Możemy osiągnąć jakąś pozycję, stan posiadania, ale tak naprawdę one nie mają żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o niebo, o wieczną rzeczywistość. Tak naprawdę największym sukcesem człowieka wierzącego być, jest być takim jak Jezus. Jest być podobnym do Jezusa. Dlatego, że cokolwiek tutaj osiągnęliśmy, cokolwiek tu osiągasz, cokolwiek w pocie czoła wypracowujesz, słuchaj, niczego tam nie weźmiesz. Karpiel Bułecka śpiewa, pójdę boso i nie tylko boso i nago. No, może tylko szata sprawiedliwości, którą daje mi Pan, tak, to mnie będzie okrywać. Nic więcej. Pójdę boso i goło. Dlatego się liczy to, jaka jest moja natura, a nie to, co osiągnąłem w tym życiu. Wiecie, fajnie jest osiągać pewne rzeczy, mieć piękny dom, wygodne życie, pozycja jest fajne. Bóg może w swojej łaskawości dawać nam takie dobra tego świata, dobra tego życia. Możemy z nich korzystać. Dobrze jest żyć w kraju, który zapewnia nam dostatek, a może i nawet dobrobyt. To jest przyjemne. Jest wiele krajów, gdzie ludzie żyją naprawdę w trudnych warunkach. No, są kraje, gdzie żyją w lepszych, ale naprawdę nie mamy powodów do narzekania. Ale to wszystko nie ma żadnego znaczenia, jak tylko to, aby być podobnym do Jezusa. List do Filipian, rozdział trzeci mówi nam tak, od siódmego wiersza. Filipian, rozdział 3, od 7 wiersza, tam Paweł pisał do, do Filipian takie słowa, mówił o swoim pochodzeniu, o tym, że jest faryzeuszem z faryzeuszy, że jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa, to naprawdę był człowiekiem bez nagany, bez zarzutu, starał się, żył w gorliwości jest z pokolenia Beniamina, naprawdę z dobrym rodowodem, z dobrym pochodzeniem, osiągnął bardzo wiele, był uczniem Gamaliela, naprawdę człowiekiem wysoce wykształconym, ale w pewnym momencie mówi, ale ze względu na Chrystusa, to wszystko uznałem za? Biblia Warszawska mówi "śmieć", a w oryginale i tutaj w tym nowym przekładzie i w starym jest za gnój. Czym jest gnój? Dopowiedzmy no sobie. To wszystko, co osiągnął swoją pracą, religijnością, pobożnością, gorliwością, fanatyzmem, w pewnym momencie mówi, to jest gnój. W Kościele nawet nie wypada takich słów używać, ale to jest napisane w Słowie Bożym. Uznaję to za gnój. Dobrze, już nie będę tym słowem epatował i pisze tak, dla niego straciłem wszystko i żeby tylko go zyskać, znalazłem się w Nim, nie dzięki mojej sprawiedliwości, mierzonej normą prawa, ale ta, która jest z zaufania Chrystusowi. Wszystko, aby znaleźć się w Nim. Dwunasty. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo już stałem się doskonały. Uwaga, to samo słowo. Dążę do tego, aby uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Zapominam o tym, co za mną. Uparcie sięgam po to, co przede mną. I piętnasty. Ilu nas zatem jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. To jednak w kościele Filipi byli doskonali ludzie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Przed chwilą pisał, no nie jestem doskonały, ale w Chrystusie, jeżeli dążę, tak, jestem doskonały. Kochani, wytrwałość ma znaczenie jeżeli chodzi o wieczność, także o teraźniejszość. Wytrwałość jest pewną cechą charakteru, pewnym elementem postawy, który umożliwia nam pokonywanie trudności, przetrwanie niesprzyjających okoliczności i osiągnięcie sukcesów. Ten kapitalny przykład, którym posłużyła się Ania na początku nabożeństwa o trzech ludziach, budujących coś, robiących coś, pokazuje, że ten trud się opłacał. Wiecie, ile lat budowano przeciętnie taką katedrę? Około 40 lat budowano główne mury, główną nawę, natomiast często dokończenie tej budowy zajmowało 100-150 lat i robiły to pokolenia. Wytrwałość tych ludzi spowodowała, że dzisiaj oglądamy te gigantyczne i piękne, niewątpliwie budowle. Wszyscy chyba też znamy przykład Tomasza Edisona, genialnego wynalazcy. I wszyscy wiemy, że jego sztandarowym wynalazkiem była żarówka. Czy też wiemy, ile prób Edison wykonał, zanim ta żarówka zaświeciła w taki sposób, jaki miała zaświecić? Blisko dwa tysiące. Dwa tysiące nieudanych prób i w końcu ta jednak. Gdyby nie wytrwałość Edisona, nie wiem, co by było dalej z rozwojem techniki. Może ktoś inny by to zrobił, a może i nie. Może dzisiaj byśmy przy naftowych lampach siedzieli. Całkiem możliwe. Ale wytrwałość tego człowieka zapewniła całej cywilizacji ogromny postęp. Nie wiem, czy wiecie, kto odkrył Amerykę. Mówimy o tych nowożytnych odkryciach. Krzysztof Kolumb. Nie pytam, w którym roku to było, bo boję się, że nie uzyskam odpowiedzi. 1400, dobrze? 90? Super! No, brawo. Krzysztof Kolumb był przekonany, że płynąc na zachód z Europy, dopłynie do Indii. Zakładał, że Ziemia jest mniej więcej jedną trzecią mniejsza niż jest w rzeczywistości według tego, tych planów i przygotował swoją podróż w ten sposób, że zapasów żywności i, i sił starczyło właśnie mniej więcej, może z pewnym zapasem, na tą odległość, którą sobie wyliczyli. Wypłynęli bodajże 2 sierpnia, w środku lata, i płynęli, płynęli i płynęli. Minęło kilkadziesiąt dni, płynęły trzy statki. Wiecie, w pewnym momencie ci ludzie, którzy zachęceni zostali przez Kolumba do udziału w tej wyprawie z powodu tego, że można się szybko przecież w Indiach wzbogacić, tam tanio kupić, tu drogą sprzedać, ci ludzie po kilkudziesięciu dniach zaczęli się niecierpliwić. Była sytuacja, że doszło niemal do buntu na, na pokładzie jednego ze statków. Wiecie, w którym to był momencie? To było kilka dni przed dopłynięciem do Nowego Lądu. Gdyby Kolumb uległ tej presji i zawrócił, straciłby niepowtarzalną szansę i nikt by dzisiaj nie wiedział, kim jest Krzysztof Kolumb, no może jacyś fanatyczni historycy, ktoś inny może dużo później dotarłby do Nowego Lądu. Ale ponieważ Krzysztof Kolumb był wytrwały, dzięki temu Europejczycy dotarli do Nowego Świata, do obu Ameryk a mogli zawrócić. I tak czasami w naszym życiu jest, że jesteśmy blisko osiągnięcia jakiegoś celu, blisko zrealizowania jakiejś obietnicy Bożej. I pojawia się zniecierpliwienie. Pojawia się moment, w którym mamy dosyć. Moment, w którym jesteśmy zmęczeni. Moment, w którym nie widzimy efektów. Życie trwa... Monotonnie i nic się nie dzieje. Płynę przez ten ocean życia, raz spokojna woda, raz burza, raz sztorm, raz cisza, ale nic nie dzieje się, z... było mi obiecane. I co wtedy? List do Hebrajczyków 10,36. Jest mowa o pewnych prześladowaniach i trudnościach, jakie pierwszy Kościół przechodził i czytamy tak wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Całość zaś prowadzi do dzieła doskonałego. Ilu nas jest wtedy doskonałych? Wszyscy, nas jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. I po wypełnieniu woli Bożej dojdziemy do... List Jakuba i list do hebrajczyków pisane były w trudnym okresie dla chrześcijan. Kościół doświadczał przeciwieństw, przeciwności, prześladowań. I mowa o wytrwałości sadna, no bo kiedy władza występowała przeciwko nowym wierzącym, oskarżano ich o bezbożność, o ateizm, o antypaństwowość. W tym momencie naprawdę wierzącym nie było łatwo. I zgadzamy się, że w takich czasach naprawdę potrzebna jest wytrwałość. Ale kiedy tak patrzę na historię Kościoła i w ogóle na ludzką naturę, wiecie, jest to takie zjawisko w psychologii i w ogóle w emocjach, że kiedy jest nam trudno, łatwiej się mobilizujemy. Kiedy przychodzą trudne momenty, Ludzie potrafią się zmobilizować i przetrwać. Mobilizujemy się jako naród, mobilizujemy się jako rodzina, mobilizujemy się w tych trudnych momentach i jest nam łatwiej. Natomiast czasami o wiele trudniej utrzymać poziom mobilizacji, kiedy wszystko dobrze się układa, kiedy jest monotonia życia. Kiedy nic złego się nie dzieje, kiedy jest taka zwyczajność. I wytrwałość jest nam potrzebna zarówno wtedy, kiedy dopadają przeciwności, jak i wtedy, kiedy nas one omijają. Jest wiele biblijnych przykładów ludzi, którzy nie wytrwali w tym, do czego zostali powołani. Kiedy zapytam Was, który król w Biblii uważany jest, czy był za najmądrzejszego, wszyscy odpowiecie, że to był Salomon, oczywiście. Przypisywana mu jest niezwykła mądrość, jest autorem, czy współautorem, inspiratorem przynajmniej trzech ksiąg biblijnych, przypowieści Salomona, kaznodzieje Salomona, pieśń na pieśniami, to on wybudował świątynię, to za jego czasów Izrael miał największe granice, cieszył się pokojem, 40 lat pokoju, wyjątkowy okres w dziejach Izraela. Zgromadził mnóstwo złota, srebra, drogich kamieni, szlachetnego drzewa. Składały mu wizyty delegacje z ościennych państw, królestw, zawierano z nim, zawierano z nim sojusze. Przybywano, aby słuchać mądrości króla Salomona i obserwować organizację jego dworu, służb świątynnych. Salomon wzbudzał podziw swoją mądrością. Wiecie, ale to trwało wtedy, kiedy był jeszcze stosunkowo młodym człowiekiem. I był ciągle pod wrażeniem tego, co widział w życiu swojego ojca Dawida i tego, co sam przeżył w młodości, w czasie, kiedy Bóg mu się objawił. Wiecie, i tak to trwało i trwało w tej monotonii, w tym pokoju 10, 20, 30 lat i nagle, nagle Salomon przestaje być pod wrażeniem tamtych chwil i zaczyna szukać innych wrażeń. Te wrażenia zapewniały mu złoto, który gromadził w ogromnych ilościach, konie sprowadzane z Egiptu, co było niezgodne z wolą Bożą, tak, na marginesie złoto również, i kobiety obcoplemienne, poganki, których miał 700. Jeszcze 300 nałożnic. Jesteśmy ludźmi, istotami potrzebującymi takiego pobudzenia, pewnych wrażeń, które mogłyby utrzymać nasz poziom mobilizacji, nasz poziom przeżywania tego, co jest dla nas ważne. Koniec życia Salomona był bardzo smutny. I mimo, że te księgi, które napisał, były bardzo mądre, są bardzo mądre, to jednak w jednej z nich pojawia się taka nuta pesymizmu i takiego egzystencjalnego nihilizmu. Przepraszam, że używam takich dziwacznych słów, ale takiego poczucia pustki i bez sensu. Marność nad marnościami i jeszcze raz marność. I pisze o rzeczach, które wcześniej go cieszyły. O ogrodach, o żonach, o bogactwie, o mądrości. W pewnym momencie stwierdza to wszystko. Nie ma po prostu sensu. Wszystko przeminie i pójdę boso. Jest coś takiego jak efekt świeżego wrażenia. Kiedy jesteśmy pod wrażeniem jakiegoś przeżycia, jakiejś sytuacji, jesteśmy o wiele bardziej skłonni zaangażować się w coś, tak? Na przykład komuś z naszych bliskich czy znajomych płonie dom czy mieszkanie. Natychmiast jesteśmy w stanie zebrać jakieś pieniądze, zorganizować pomoc, ponieważ tym ludziom współczujemy i to jest ludzki odruch, żeby to zrobić. Szczególnie, gdy tych ludzi znamy, gdy wiemy, gdy wiemy coś o nich więcej. Ale to musi wydarzyć się w ciągu kilku najbliższych dni, góra tygodni. Jeżeli mielibyśmy po kilku miesiącach zbierać na tych, którym dom spłonął, a oni już się trochę odkuli, to już nie jest to samo. To już mówimy, a już sobie jakoś poradzili. Opieka im pomoże teraz. Kiedy dzieje się coś tragicznego, nawet jako naród jesteśmy w stanie się jednać. Marcin jest kibicem futbolu, jest wielkim fanem piłki nożnej. Ja ten sport również lubię, oglądam, natomiast... Jestem przerażony tym, co dzieje się na trybunach i poza trybunami. Ale wiecie, kibice czy też kibole różnych klubów prowadzą ze sobą śmiertelne wojny. Organizowane są tak zwane ustawki. Spotykają się młodzi, silni mężczyźni, często po narkotykach. Mają w rękach niebezpieczne narzędzia i spotyka się grupa 100-200 osób gdzieś na jakiejś łące za miastem czy w lesie. I ktoś jest ranny, a bywa, że i ktoś zginie. Tragedia. Nienawidzą się. Nie próbuj pokazać się w szaliku jakiegoś klubu w innym mieście, bo możesz skończyć marnie. Skopany i obrabowany. Ale był taki moment, to był chyba rok 2000, czy 2001, nie pamiętam, kiedy Jan Paweł II zmarł. Karol Wojtyła zmarł. To było w trakcie, kiedy trwały mecze piłki nożnej. I wiecie co, nagle ci kibole nienawidzący siebie sytuacji powagi tej chwili. Rzucali się sobie w ramiona. Szli razem w procesjach, w pochodach. Nastąpiło zawykszenie broni. Zgoda. Piękne. Wrażenie chwili. Ale minęło kilka miesięcy. Car prysł. I znowu to samo. Minęło wrażenie chwili. Znów ci z Gdyni nienawidzą kogo? Kogo ci z Gdyni nienawidzą? Wiesz, wiesz. I znów się zaczęła nienawiść, bułki i, i to samo. A może jeszcze gorzej. Wiecie, kiedy spadł samolot z prezydentem Kaczyńskim, te pierwsze dni były bardzo smutne. Sam płakałem. Kiedy dotarło do mnie, co się stało, ile osób zginęło, naprawdę powiem Wam, że byłem przerażony i po prostu rozpłakałem się. Cały naród stanął w jedności. Nie było ani jednego złego słowa. Ale minęło kilka miesięcy. I co się dzieje? Wojna polsko-polska. Gorzej niż było wcześniej. Wrażenie chwili mija. To są takie przykłady, które wskazują na to, że my często jesteśmy pod wrażeniem chwili. I powiem więcej, w Kościele też tak się zdarza, że jesteśmy pod wrażeniem chwili. Wrażeniem kazania, które nas dotknęło. Wrażeniem człowieka, który usłużył. Jesteśmy pod wrażeniem czegoś, co dzisiaj przeczytaliśmy, ale czy to będzie działać za trzy miesiące? Czego nam potrzeba? Wytrwałości. Niezależnie od tego, czy człowiek tutaj przemawiający, usługujący wywrze na nas przemożny wpływ i głębokie wrażenie, czy też nie, czy też będzie to takie nudnawe, spokojne kazanie. My potrzebujemy w każdych okolicznościach po prostu wytrwałości, bo wytrwałość prowadzi do dzieła. Człowiek jako istota emocjonalna szuka nowych wrażeń, przeżyć. Wiecie, dlatego też, żeby nasze życie emocjonalne było głębsze, bogatsze, posługujemy się różnymi narzędziami, ponieważ to jest potrzeba naszej duszy. Panie na przykład może panowie też, nie wiem, ale głównie panie czytają harlekiny albo oglądają telenowele o miłości ponieważ ich jakby potrzebą emocjonalną jest to, żeby oglądać te obrazy tej spełnionej miłości wiecie czym się różni film dla kobiet od filmu dla mężczyzn? film dla kobiet wygląda tak, że są cztery panie siedzą przy stole i tylko z twarzy na twarz kobiety siedzą i nic się nie dzieje ale kobiety ciągle mówią, rozmawiają ze sobą, tak przeżywają film dla mężczyzn Facet nic nie mówią, ale dużo się dzieje. Bardzo lubię kinu akcji. Przyznawam się, lubię oglądać. Czasami w takiej potrzebie odmążczenia chwilowego. Oglądam jakiegoś Jamesa Bonda czy inne tego rodzaju dzieła. Oglądamy filmy, czytamy książki, chodzimy na wystawy, na koncerty. Bardzo lubię koncerty. Różne muzyki. Ostatnio byliśmy z Kaziem i Grażynką, oni są też takimi fanami tutaj wszystkich wydarzeń artystycznych w rynku. Był koncert, poezji śpiewany. Wcześniej byliśmy na Chopinie, na jazzowo. Kiedy byliśmy na Wczasach w brzegu, poszliśmy na, z Basią dwa razy na festiwal folkowy, międzynarodowy. Oglądaliśmy zespoły z Turcji, Gruzji, które tańczyły, śpiewały. Niesamowite przeżycie, bardzo to lubimy. To pomaga nam. W jakimś naszym emocjonalnym zaspokojeniu powołani jesteśmy do wartości wyższych, nie tylko do ciężkiej pracy, nie tylko do tego, żeby zarobić pieniądze i później je zjeść i, i się wyspać, ale potrzebujemy tych przeżyć emocjonalnych tak samo jak i przeżyć duchowych. I na tej potrzebie zaspokojenia, tych potrzeb bazuje cała sztuka, artyzm, sport, tak, oglądamy ciągle nowe mecze i nigdy nam się one nie nudzą. I to samo właśnie jest z życiem duchowym Kościoła, stąd konferencje, popularność niektórych nauczających, usługujących, jakieś książek, które robią furorę i są przekazywane z rąk do rąk, filmiki oglądane na YouTube, przesyłane też, mam takiego brata, który mi przesyła w tygodniu przynajmniej te dwa filmy, dzięki, ja się nie wszystkie, nie wszystkie oglądam, niektóre po kawałku, ale niektóre w całości obejrzę. I one rzeczywiście, może nie każdy do mnie przemawia, tak jak do Ciebie czy do kogoś, to świadczy o tym, że przeżywamy, że potrzebujemy takich wzmocnień, one są dobre. Ale pomyślmy teraz o sytuacji, w której być może takich wzmocnień zabraknie, oby nigdy nie. Czytam teraz książkę pod bardzo dziwnym, kontrowersyjnym tytułem Szaleństwo Boga, wydana przez wydawnictwo Open Doors. To jest analiza pewnych historii, jak chrześcijanie w XX wieku przetrwali okresy prześladowań, represji politycznych w Związku Radzieckim, w krajach muzułmańskich, w Chinach. Autor, Amerykanin, który przeprowadza wywiady, rozmawia z tymi różnymi ludźmi, był zdumiony. Normą na przykład w Chinach było i jeszcze do tej pory jest, że ten, kto podejmie się prowadzenia kościoła domowego, nielegalnego, nieuznawanego, nieuznawanego przez władzę, zasługuje średnio na trzy lata więzienia. To jest norma. Kiedy spotkał się z liderami tego kościoła w jakiejś prowincji, poprosili go o jedną rzecz. Bracie, naucz nas, jak się dobrze przygotować do więzienia. Mówi, że co? No wiesz, bo my tutaj liderujemy, więc na pewno znajdziemy się w więzieniu. Każdy z nas dostanie średnio po trzy lata, więc może masz nam coś do powiedzenia, jak przygotować się na okres więzienia. O! A my musimy czasami na tydzień się przygotować, żeby przetrwać. Normalny tydzień pracy, kiedy nic mnie nie zagraża. jest nam ciężko. Hmm? Jeden brat, też opisane jest to w tej książce, spędził w więzieniu za wiarę. 17 lat. 17 lat. I wiecie, on tam nie miał żadnych wzmacniaczy. Żadnych pozytywnych wrażeń. Żadnego pobudzania go był on i Pan. I słowo, które miał w pamięci. I przez te 17 lat codziennie, mimo tego, że był bity, opluwany, to no, nie będę opisywać tych drastycznych rzeczy, codziennie rano, gdy wstawał, miał taki zwyczaj, stawał przy oknie i głośno śpiewał hymny. Hymny wielbiące Boga. A na znalezionych krakówkach krak papieru, czymkolwiek, ołówkiem, węglem, zapisywał te wersety, które miał w pamięci, miał w sercu. I kiedy przez kilka pierwszych lat śpiewał te hymny, każdego rana, więźniowie reagowali Oburzeniem i odrzuceniem i szyderstwem. Wzmagał się taki okrzyk dezaprobaty, przekleństwa, sprośne piosenki. To wszystko przeciwko temu bratu. Ale później się to uspokoiło. I kiedy w 17 roku jego uwięzienia strażnicy prowadzili go przez korytarz i wszyscy myśleli, że prowadzą go na egzekucję, ci wszyscy kryminaliści stanęli przy drzwiach. Zaczęli śpiewać jeden z hymnów na jego cześć, na cześć tego człowieka. Być może nawet nie wiedzieli, że czczą Boga. Ale byli pod takim wrażeniem tej wytrwałości, tego brata. Myślę sobie, kim ja jestem, kim my jesteśmy, że tak ciężko nam przetrwać zwykły tydzień czy miesiąc życia. I narzekamy często jeszcze, czego nam potrzeba? Wytrwałości. Wytrwałości. Jest ona bliżej niż nam się wydaje. Jakub nie pisał tego do kosmicznej kasty nad ludzi. Pisał do zwykłych, normalnych, wierzących. Na końcu listu Jakub napisał tak jeszcze o nas i o pewnym proroku. Pamiętacie o kim? Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Ten duchowy superman był takim samym człowiekiem jak ty i ja. Wytrwałości nam potrzeba. Kochani, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego. Tego życzę sobie nam, Dziękuję, że wytrwaliście do końca tego kazania. Mam nadzieję, że wytrwamy w wierze do końca tego dnia i wytrwamy na drodze Bożej do końca następnego tygodnia i jakoś resztkami sił zdołamy przyjść w niedzielę, aby otrzymać kolejną porcję duchowych witamin, mikroelementów i znowu przeżyć kolejny tydzień, tak? Nie, wyciekamy ja amety. To my w tym tygodniu będziemy tymi, którzy przez wytrwałość i wiarę dziedziczą obietnice. To my jesteśmy tymi, którzy dążą do doskonałości w Chrystusie Jezusie przez wytrwałość. I nic nas nie zatrzyma, nikt nas nie powstrzyma. Czy teraz możemy jakiś amen powiedzieć? To jest nasze powołanie, to jest nasze przeznaczenie. To jest Boża droga. I tak kiedyś pójdziemy boso, ale pójdziemy tam. Hallelujah! Dobrej niedzieli!